To są informacje Polskiego Radia 24. Policja zatrzymała kolejne osoby zamieszane w strzelaninę w Bystrzycy Kłodzkiej. W zdarzeniu zginął młody mężczyzna. Delegacje Stanów Zjednoczonych i Iranu są już w Islamabadzie. Niebawem rozpoczną się negocjacje pokojowe. Załoga misji Artemis II bezpiecznie wróciła na Ziemię. Tuż po godzinie drugiej statek kosmiczny Orion wodował w Pacyfiku. Minęła dziesiąta. Radosław Siennicki. Dzień dobry. Policja zatrzymała dwóch poszukiwanych uczestników strzelaniny w Bystrzycy, kłockiej na Dolnym Śląsku. W zdarzeniu zginął 26-letni mężczyzna. Sprawca został zatrzymany już wcześniej. Nie usłyszał jeszcze zarzutów, mówi Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. W przypadkowe spotkanie na ulicy. jeden z mężczyzn miał przy sobie broń, doszło między nimi do jakichś nieporozumień. Mężczyzna, który miał pistolet oddał od strony jednego z tych mężczyzn, który zginął na miejscu, pozostali dwaj uciekli. Ten sprawca, który strzelał z pistoletu się na policję, został zatrzymany. W tej chwili trwa przyjemności celem ustalenia. Jakie dom było tło przyczyny. Natomiast na razie jeszcze żadnych zarzutów nie przedstawiono, to jest kwestia, dopiero tutaj w dniu dzisiejszym albo jutrzejszym zostanie powjaźniony. Do strzelaniny doszło wczoraj wieczorem. Na jutro zaplanowano sekcję, zwłok ofiary. Za godzinę zbiera się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej Nie członkowie wybiorą wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika. Będzie też mowa o bieżącej sytuacji politycznej. Jak mówi senator Grzegorz Schetyna, półtora roku przed wyborami parlamentarnymi trzeba nakreślić kierunki działania. My musimy dobrze rozpisać ten polityczny plan, sfotografować polityczną mapę, jak chcemy iść, jak współpracować z koalicjantami, w jaki sposób realizować nasz program wyborczy przez te najbliższe półtora roku, żeby być gotowi do podsumowania całej kadencji, do powiedzenia, co, co zrealizowaliśmy i w jaki sposób ta kadencja wyglądała. Pierwsza część posiedzenia ma być otwarta dla mediów. Głos zabierze szef Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk. Delegacje USA i Iranu przybyły do Islamabadu na rozmowy pokojowe. Od ich przebiegu zależy, czy na Bliskim Wschodzie utrzyma się kruchy rozejm. Oczekiwania obu stron są jednak trudne do pogodzenia. O tym z Jerozolimy nasz specjalny wysłannik Tomasz Sajewicz. Na czele amerykańskiej delegacji stanął wiceprezydent J.D. Vance, irański przewodniczy szef dyplomacji Iranu Abbas Arakji i przewodniczący parlamentu Mohammad Galibaf. Irańska agencja Tasnim podaje, że Teheran wysłał do Islamabadu 71 osób według wcześniejszych informacji. Najpierw ma dojść do osobnych spotkań delegacji z premierem Pakistanu. Pakistańskie władze przekonują, że sukcesem jest już doprowadzenie do bezpośrednich rozmów obu stron. Iran i USA przyjechały do Islamabadu z całkowicie odmiennymi agendami negocjacji. Iran do ostatniej chwili przekonywał, że rozmowy nie mogą się rozpocząć, dopóty dopóki Izrael nie wstrzyma ostrzałów Libanu. Amerykanie coraz bardziej zniecierpliwieni są brakiem postępów w udrażnianiu cieśniny Ormus. Katarska stacja Al Jazeera pisze, że między delegacjami panuje atmosfera kompletnego braku zaufania. Wiceprezydent Vance przed rozpoczęciem spotkań zapowiada zaś, że Amerykanie nie dadzą się oszukać. Takie nastawienie obu stron nie pomoże w procesie negocjacji pokojowych. Tomasz Sajlicz Polskie Radio, Jerozolima. Węgrzy wybiorą jutro nowy parlament. Przedwyborcze sondaże dają największe szanse na zwycięstwo opozycyjnej partii TISA. Nawet gdyby do tego doszło, bardzo trudno będzie przewrócić Węgry do funkcjonowania sprzedery Wiktora Orbana, uważa dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Ekspertka zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich 16 lat węgierski polityk zbudował całą siatkę podległych sobie instytucji mechanizmy rządzenia wprowadzone na Węgrzech i obsada personalna wielu stanowisk kluczowych dla funkcjonowania tego państwa, ale także firm w tym państwie, instytucji publicznych zaburzyły tę równowagę, która była kiedyś na Węgrzech przed Orbanowskich. I nawet gdyby się okazało, że wyborcy odsuną Wiktora Orbana od władzy, to on może próbować sterować z tylnego siedzenia, bo to ciągle są w większości w tych instytucjach jego ludzie. Przebieg wyborów na Węgrzech będziemy dla Państwa śledzić na antenie Polskiego Radia 24. Jutro o 22.00 startuje węgierski wieczór. W naszym studiu będziemy gościć ekspertów, którzy będą komentować wyniki wyborów. Nie zabraknie także relacji naszych korespondentów. Zapraszamy! Na koniec jeszcze sukces misji Artemis 2. Czworo astronautów po podróży wokół księżyca bezpiecznie wylądowało na Ziemi. Statek kosmiczny Orion wodował w oceanie spokojnym tuż po godzinie drugiej czasu polskiego. Było to lądowanie w wodzie wręcz podręcznikowe, Kapsuła osiadła w pozycji pionowej pod trzema ogromnymi spadochronami, podczas gdy na miejsce wodowania pędziły zespoły ratunkowe. Kilka minut wcześniej, sześciominutowa przerwa w łączności z kontrolerami misji sprawiła, że jej finał stał się niezwykle trzymający w napięciu momentem. Kapsuła z impetem przebiła się wówczas przez ziemską atmosferę. Po tym jak zespoły ratunkowe NASA i marynarki wojennej USA sprawdziły teren pod kątem szczątków, i innych materiałów niebezpiecznych, członkom załogi misji Artemis 2 pomagano puścić kapsułę każdemu po kolei. Reid Weissman, dowódca misji, wyszedł jako ostatni. Powrót astronautów oznacza zakończenie 10-dniowej misji, w trakcie której okrążyli oni księżyc, stając się pierwszymi ludźmi, którzy na własne oczy ujrzeli całą jego niewidoczną z ziemi stronę. Była to również pierwsza załoga, która wystartowała na pokładzie rakiety Space Launch System oraz kapsuły Dragon należących do NASA. O czym z Miami mówił nasz korespondent Jan Pachlowski. To były... Informacje Polskiego Radia 24. Do końca dnia w całym kraju będzie dosyć pochmurno. Większe przejaśnienia jedynie na północy. We wschodniej połowie Polski miejscami słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Wysoko w Karpatach słabe przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od siedmiu stopni Celsjusza na południu i wschodzie, do 13 na zachodzie i lokalnie na południu. Co Państwo sądzą? Dzień dobry. Co państwo sądzą? Pytam przy sobocie. Wyspaliście się państwo tej nocy? A może planujecie jakieś aktywności weekendowe, które spowodują, że będzie, będziemy mieć do czynienia z niedoborem snu? Jak to wpłynie na samopoczucie, na funkcjonowanie całego organizmu? A jeżeli organizmu, to człowieka. Jeśli człowieka, to w jego środowisku, w rodzinie bardzo wiele konsekwencji. O tym Właśnie, jak to wpłynie, będę dziś rozmawiała z moją gościnią. To Patrycja Ściślewska. Zapraszam na program Co Państwo Sądzą? Zuzanna Dąbrowska z Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, pani Patrycjo. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Patrycja Ściślewska jest neurobiolożką, zajmuje się snem i rytmami okołodobowymi. Uniwersytet Warszawski, a zapytać chcę o badania, w których pani brała udział, w których jest pani współautorką. Które dotyczą właśnie tego, co dzieje się z mózgiem, gdy zaczyna brakować snu, dodam tylko, że wyniki tych badań publikowało pismo pod wielomówiącym tytułem Sleep, czyli sen po angielsku, a były te badania prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, Instytut Biologii Doświadczalnej Panu, Uniwersytet w Grenoble i Narodowy Instytut Badań i Wiedzy Cyfrowej oraz Technologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Toulouse we Francji. Więc bardzo mocny zespół i wszyscy naukowcy właśnie zajęli się snem, tak? Tak, dokładnie. Tutaj połączyliśmy siły międzynarodowo po to, żeby dowiedzieć się, co się dzieje w naszym mózgu w momencie, kiedy nie śpimy, albo gdy śpimy za mało. Czy ten brak snu... Ma jakieś realne przełożenie na to, co się dzieje z naszym mózgiem? Czy może niekoniecznie? Wiele osób, szczególnie kiedy jest w okresie takiej życiowej, w okresie szczytowej intensywności poczynań zawodowych, ma tendencję do lekceważenia snu. do. Nawet słyszałam kiedyś takie zdanie od koleżanki w pracy. Ach, wyśpię się, jak pójdę na emeryturę. Czy w takim razie lekceważenie tego okresu w życiu, jakim jest sen, może się, może się skończyć źle? Tak, to jest bardzo niestety, ale bardzo powszechne podejście, że wydaje nam się, że marnujemy. 8 godzin dziennie, jedną trzecią doby marnujemy na sen. No wiemy, że z biologicznego punktu widzenia absolutnie nie jest to marnowanie czasu i że niekoniecznie najlepszym pomysłem jest ucinanie sobie tego snu, czy rezygnowanie snu na rzecz pracy czy nauki. Oczywiście wiadomo, że zdarzają się sytuacje w życiu, kiedy musimy z jakiegoś powodu doprowadzić się do tej deprywacji snu, natomiast Powinniśmy mieć świadomość, że sen odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu i w naszym zdrowiu. Jaką? Począwszy, od te... mhm. Począwszy od tego, że na przykład podczas snu dochodzi do oczyszczania naszego mózgu z zbędnych produktów metabolizmu. Mózg jest opłukiwany przez płyn mózgowo i pozbywa się różnego rodzaju takich kolokwialnie mówiąc śmieci, które są produkowane w ciągu dnia, gdy sobie funkcjonujemy. Poza tym regulacja wydzielania bardzo wielu różnych hormonów, czy też porządkowanie naszych wspomnień, tego, co doświadczamy w ciągu dnia, to w jakiś sposób musi być uporządkowane w naszym mózgu i to wszystko zachodzi właśnie w nocy, podczas snu. A jeżeli tak jest, to jakie są konsekwencje tego, że cały ten proces nie nastąpi, albo nastąpi w mniejszym wymiarze, bo to też zdaje się nie to samo. Popularnie mówiąc, zarwanie całej nocy, a niedosypianie, bo ma się na co dzień za mało czasu. Tak, i to właśnie jest tak naprawdę główne pytanie badawcze tego naszego doświadczenia, ponieważ zaobserwowaliśmy, że są dwa główne typy takiej celowo wywoływanej sobie deprywacji snu. Pierwsze to jest właśnie, tak jak pani powiedziała, cała noc zarwana, czyli tak zwana całkowita, totalna deprywacja snu. Nie śpimy całą noc, całą dobę. W naszym przypadku to było około 26 e, godzin bez snu. A druga sytuacja to jest e, ten chroniczny niedobór. I zdecydowaliśmy się na odtworzenie w warunkach laboratoryjnych obu tych stanów. Tak jak powiedziałam, totalnej deprywacji snu, całkowitej deprywacji snu, 26 godzin e, braku. Snu, czyli cała doba i troszkę jeszcze i chroniczna restrykcja snu. W naszym przypadku 5 godzin snu podczas 5 dni i patrzyliśmy co się stanie z mózgiem. Czy, no właśnie, bo do tej pory bardzo często traktowano oba typy zaburzeń snu jako odcienie szarości, czyli dwa, dwa dwie, dwie, dwie wersje tego samego zjawiska. Po prostu jestem niewyspana, ale, ale z różnych powodów. No raz musiałam tak. pracować przez całą noc, innym razem nie miałam czasu, bo pisałam jakąś ważną pracę, a to nie to samo. Dokładnie. Dokładnie. No właśnie... Do tej pory tego nie wiedzieliśmy. Do tej pory było takie powszechne przekonanie, że odpowiednio długa, chroniczna deprywacja snu może się kumulować i może prowadzić w ostateczności do podobnych efektów jak totalna deprywacja snu. Natomiast to była wyłącznie hipoteza i my chcieliśmy sprawdzić, co się faktycznie w tym mózgu dzieje w tych obu stanach. I zdecydowaliśmy się na badanie tak zwane podłużne. Polega to na tym, że każdy uczestnik naszego badania skanowany był za pomocą rezonansu magnetycznego trzykrotnie. Raz, w stanie wyspanym, czyli po regularnym, klasycznym, takim zdrowym dla siebie śnie. Drugi raz po totalnej deprywacji snu, tak jak powiedziałam, cała zarwana I trzeci raz po chronicznej deprywacji, czyli te pięć dni, podczas których e, nasze osoby badane spały pięć e, godzin. Więc dzięki temu, że to badanie było podłużne, czyli mogliśmy porównywać mózg niewyspany do tego samego mózgu, tylko wyspanego. Czyli mogliśmy śledzić tego samego człowieka, w tych trzech różnych stanach i patrzeć, jak ten jego mózg się faktycznie zmienia pod wpływem braku snu. To jaki jest mózg wyspany na początek? Jaki jest ten, ten moment równowagi? Tutaj musimy powiedzieć sobie, że w naszym mózgu istnieje coś porównywalnego do sieci. To znaczy, my potraktowaliśmy mózg jako zestaw obszarów, poszczególnych obszarów mózgu, które wchodzą ze sobą w interakcję. Czyli nie traktowaliśmy ich jako wyodrębnionych poszczególnych obszarów, tylko założyliśmy, że one współgrają ze sobą, współpracują, tworzą z tym samym sieć. I takie, taka współpraca poszczególnych obszarów mózgu yy, nazywa, się, że, nazywa się terminem połączeń funkcjonalnych. I żeby przeanalizować takie połączenia funkcjonalne, to jak ta sieć w mózgu wygląda, użyliśmy teorii grafów. To jest taka część matematyki, która pozwala nam na spojrzenie na mózg jako całość, jako tą sieć. I dzięki temu możemy patrzeć na przykład, czy któreś obszary mózgu może zyskały połączenia, może któreś obszary mózgu straciły, może doszło do jakiejś reorganizacji sieci. A mózg jest o tyle ciekawym, ciekawym, ciekawym narządem w naszym ciele, że ma bardzo trudne zadanie utrzymania perfekcyjnego balansu pomiędzy wydajnością lokalną a ym, lokalną mam na myśli na przykład to, że gdy patrzymy sobie na coś, gdy ym, analizujemy, analizujemy jakąś informację wzrokową, to taka informacja jest przetwarzana z tyłu głowy w, w części potylicznej, tam gdzie mamy obszar odpowiedzialne za przetwarzanie informacji wzrokowych. Czyli połączenie Między... musi być bardzo dynamiczne, musi być bardzo, no przekładając to na sieć komputerową, można powiedzieć dobrej jakości musi być bardzo dobrej jakości w ramach tego jednego obszaru. Natomiast, gdy chcemy już na przykład podjąć jakąś decyzję w odpowiedzi na to, co zobaczyliśmy, to już za podejmowanie decyzji odpowiada m.in. kora przedczołowa, która z kolei znajduje się z przodu mózgu. Nazwa wskazuje, kora przedczołowa tutaj w okolicach czoła. Więc, z jednej strony mózg musi być bardzo wydajny lokalnie, ale z drugiej strony musi też ekspresowo wysyłać informacje, na przykład z tyłu mózgu do przodu mózgu, tak aby zapewnić odpowiednią komunikację i odpowiednio szybki przesył tych informacji. Czyli te informacje są jakby pewnym kargo, które podróżują po różnych częściach mózgu połączonych ze sobą siecią. Czy dobrze to rozumiem? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I są w naszym mózgu pewne obszary, które nazywamy tak zwanymi hubami, czyli obszary, które mają bardzo dużo połączeń. Tak jak lotniska przesiadkowe w sieci komunikacyjnej. Gdy nie jesteśmy w stanie dolecieć bezpośrednio z jakiegoś miejsca do innego, to możemy polecieć na to lotnisko przesiadkowe, które ma dużo połączeń i stamtąd już nam jest łatwo dotrzeć do innego miejsca. I w naszym mózgu też są takie huby i właśnie tym hubom się przyjrzeliśmy i patrzyliśmy, co się z takimi hubami, z tymi centralnymi obszarami w naszym mózgu dzieje, pod wpływem deprywacji snu. No właśnie, czyli jeżeli nie przespaliśmy całej nocy i nic w dodatku nie wskazuje na to, żeby zaraz mogło się to zmienić, czyli nie możemy iść prosto do łóżka, to jak te huby i całe to lotnisko działa? No właśnie okazuje się, że dochodzi do reorganizacji całej tej sieci. Oba typy deprywacji snu, czyli i ta całkowita, cała noc zarwana i chroniczna deprywacja, Prowadzą do reorganizacji sieci, do tego, że mózg zaczyna przebudowywać sobie te połączenia funkcjonalne. Natomiast okazało się, że te dwa typy deprywacji snu prowadzą do innych efektów, czyli inne obszary mózgu są dotykane przez ten brak snu. I na przykład, gdy mówimy o całkowitej o nocy bez snu, zupełnie bez snu, tam głównie mówimy o zmianach w obszarze sieci tak zwanej DMN, Default Mode Network. To jest, to jest sieć domyślna, która odpowiada między innymi za naszą emocjonalność, za autorefleksję, za to um, takie błądzenie myślami. To się nam dość często zdarza, gdy nie pracujemy nad niczym konkretnym w tym momencie, nie wykonujemy konkretnej czynności, tylko tak sobie błądzimy myślami. To właśnie jest sieć DMN i wtedy jest aktywna. I zaobserwowaliśmy, że w ramach tej sieci poszczególne obszary, te tak zwane huby, te które miały mniej więcej połączeń, traciły swoje połączenia, natomiast inne obszary, nieco bardziej peryferyczne w tej sieci, czyli takie, które wcześniej odgrywały w tym wyspanym mózgu, odgrywały mniej istotną rolę, zaczęły zyskiwać połączenia. Czyli to znaczy, że mózg wydaje się, że był... Tak kolokwialnie mówiąc w takim stanie zagrożenia, że te obszary, które były wcześniej kluczowe tracą połączenia, ale żeby jednak utrzymać się przy poprawnym funkcjonowaniu, żeby jednak utrzymać to poprawne działanie mózgu, on zaczyna się przebudowywać i inne obszary zaczynają kompensować te straty. Czyli zaczynają dobudowywać sobie nowe połączenia. Ale czy to oznacza, że zmienia się nasze zachowanie, czyli że na przykład zamiast być gotowym do podjęcia jakiejś ważnej decyzji, a może nawet nie takiej bardzo ważnej, ale w ogóle decyzji, koncentrujemy się na działaniach, które dobrze znamy, które nie wymagają od nas tego typu aktywności, no nie wiem, zmywanie na przykład? Tak, chociaż tutaj a propos takich czynności powiedziałabym automatycznych, to wydaje się, że jest to raczej charakterystyka tej drugiej deprywacji, czyli tego chronicznego zaburzenia, ponieważ tam zaobserwowaliśmy zmiany między innymi w móżdżku, a móżdżek jest odpowiedzialny po pierwsze za kontrolę naszego ruchu, za, za jakąś taką koordynację ruchową, ale też między innymi właśnie za automatyzację zachowań. I jego rola wzrasta po chronicznej deprywacji snu. I to można porównać do takiego zachowania um, na autopilocie. To znaczy, że robimy jakieś rzeczy nie do końca um, świadomie. Na przykład zastanawiamy się, czy ja na pewno zamknęłam te drzwi czy ja na pewno wyłączyłam to żelazko? I to właśnie prawdopodobnie wynika z tego, że ta automatyzacja zachowań wtedy jest większa niż podczas niż w stanie, gdy jesteśmy wyspani. To wracając jeszcze do tego pierwszego typu, kiedy, kiedy nie przespaliśmy nocy, jakie to ma praktyczne konsekwencje dla naszego zachowania, dla naszego działania? Jesteśmy rozkojarzeni i najchętniej gapilibyśmy się w okno? Czy jednak są jakieś takie czynności, które są stosunkowo łatwe po, po, tym, po tej zarwanej nocy? To znaczy na pewno to, co jest takim najbardziej widocznym efektem zerwanej nocy, to jest rozregulowanie emocjonalne, że nie zachowujemy się tak racjonalnie, jakbyśmy zachowywali się w stanie wyspanym. To znaczy bardzo często mamy różnego rodzaju... Takie zachowanie, jak na przykład mamy nagłą ochotę na niezdrowe, niezdrowe jedzenie, jakieś chipsy czy słodycze. To jest, to jest po prostu to, że mamy zaburzone funk funkcjonowanie układu nagrody i obszarów związanych z tym, w jaki sposób my przetwarzamy nagrody e, i kary e, w naszym mózgu, a taka przekąska czy chipsy, czy właśnie coś słodkiego jest e, bardzo łatwą, taką szybką nagrodą, czyli takim bodźcem, który gdzieś tam ten mózg pobudza, żeby on e, czuł się e, bardziej obudzony. E, z drugiej strony natomiast e, możemy też obserwować u siebie jakiś taki wzrost delikatnej agresji, czy e, braku gorszego, gorszego e, kontrolowania własnych zachowań, w szczególności odpowiedzi emocjonalnej na jakieś wydarzenia, które może niekoniecznie są dla nas przyjemne. A jak można opisać to, jakie działania podejmuje nasz mózg, kiedy spostrzega, że coś jest nie tak, czyli mamy do czynienia z pierwszą lub drugą możliwością, czyli krótko mówiąc z brakiem snu, wynikającym z różnych przyczyn. Czy to, o czym pani mówiła, to są takie procedury awaryjne, które, które stworzyła biologia, żeby pomóc nam przeżyć? Tak, oczywiście, no, zakładamy, że jednak wyspany mózg to jest ten nasz, docelowy mózg, to znaczy, że właśnie w ten sposób powinniśmy funkcjonować, że jednak stan niewyspania, czy to jeden, czy drugi typ tego braku snu, jest to jakiś stan zagrożenia, jest to właśnie jakiś stan awaryjny, więc te mechanizmy kompensacyjne są wyraźne, bo mózg stara się nadrobić, wie, że, wie, że jest to stan awaryjny, tak jak to sobie nazwałyśmy, więc stara się przeciwdziałać temu, stara się utrzymywać swoje poprawne funkcjonowanie. Natomiast no, wiemy też z innych badań, że po jednej całej zerwanej nocy kolejna noc po takiej zerwanej nocy, ma inną architekturę snu. Ta noc regeneracyjna wygląda inaczej po zerwanej nocy, niż taka klasyczna, normalna noc naszego snu. Czyli jak? Czy fazy snu wtedy się zmieniają? Ich tak. długość? Zmienia się w szczególności ta proporcja, ponieważ jakbyśmy spojrzeli sobie na hipnogram, czyli wykres właśnie architektury snu, to zainteresowanych Państwa zachęcam do wyszukania sobie nawet w internecie, jest bardzo dużo takich obrazków pokazujących, jak sen w ciągu nocy powinien wyglądać. I gdy spojrzymy sobie na taki wykres, to zaobserwujemy, że w zdrowym, wyspanym mózgu sen ma bardzo konkretną architekturę. Czyli wiemy, że... Na początku y, dominuje nam sen non-REM, później im, jesteśmy, im dłużej śpimy, tym bardziej zaczyna dominować sen REM, na tom, rapid eye movement. Natomiast z drugiej strony mamy też tak zwany cykl snu, czyli to na pewno wielu z naszych słuchaczy o tym słyszało, już utarte 90 minut, to że jeżeli chcemy na przykład dobrze się wysypić, żeby łatwo nam się wstawały, to warto jest spać w wielokrotnościach 90 minut. To jest prawda, natomiast też tak z pewną dozą ostrożności powiedziałabym, ponieważ faktycznie przeciętnie u jednego człowieka trwa taki jeden cykl, faza non-REM i następująca po niej faza REM, około 90 minut, natomiast jest to uśredniona wartość i ten czas trwania jednego cyklu może się różnić, może się wahać od 70 do nawet czasami się mówi 120 minut, więc no na przykład takie nastawianie sobie budzika tak konkretnie na 90 minut frazy x, nie zawsze będzie miało y, dobre skutki dla naszej pobudki, natomiast faktycznie architektura snu ma dość konkretny kształt, czyli te cykle, które składają się z fazy y, non-REM Ist fazy rem. Na początku w pierwszej części nocy dominuje nonrem, później im dłużej śpimy, tym więcej jest remu. I przez wiele lat sen non nonrem określało się terminem snu biologicznego, ponieważ y, to głównie właśnie podczas nonremu zachodzą procesy takie typowo biologiczne, jeżeli tak można powiedzieć, czyli produkcja hormonów, to oczyszczanie płynu zgowodzeniowego i tak dalej. No Natomiast tak, ale, sen... ale przecież y, każdy z nas. Ma inne przyzwyczajenia. Mówi się o tym, że każdy z nas ma inną potrzebę snu. Czy wyniki badań, które państwo prowadziliśmy także wskazują na to, że niewyspanie jest przyjmowane inaczej przez poszczególne ludzkie organizmy? Tak, jeżeli mówimy o różnicach indywidualnych, to jak najbardziej. Sprawdzaliśmy też między innymi chronotyp, czyli rytmiczność okołodobową, to czy jesteśmy raczej porannymi skowronkami, czy wieczornymi sobami, a także subiektywną amplitudę rytmu, to jak wyraźnie zarysowany jest, jest nasz rytm. I okazało się, że faktycznie są różnice, że osoby o wyższej amplitudzie rytmu, z tym wyraźniejszym rytmem, wydaje się, że są nieco bardziej odporne na na zaburzenia snu, natomiast sowy, ochron wieczorny doświadczały większych różnic pomiędzy całkowitą i chroniczną deprywacją snu. Chciałabym się też dowiedzieć, jaka byłaby pani naukowa rada na to, kiedy już zdarza nam się nie dospać. No, wyobrażam sobie, że przy jednej y, zarwanej nocy, to po prostu trzeba się wyspać y, przez następne i, y, i tyle. Ale mamy takie y, okresy w życiu, na przykład kiedy rodzi się y, małe dziecko, kiedy jesteśmy chronicznie niedospani, jak z tego wyjść? Tak, to jest trudne pytanie. Są oczywiście metody, które pomagają radzić sobie z bezsennością. Gdy mówimy o takiej klinicznej bezsenności, gdy nie możemy usnąć, albo gdy np. budzimy się zbyt wcześnie, bardzo często ma to podłoże emocjonalne. Więc teraz aktualnie zalecaną terapią bezsenności przez wszystkie towarzystwa naukowe zajmujące się snem jest terapia behawioralno-poznawcza bezsenności. I to jest pierwsze działanie które należy podejmować, nie farmakoterapia. Oczywiście w niektórych przypadkach farmakoterapia też jest potrzebna, natomiast pierwszym krokiem w przypadku bezsenności jednak aktualnie zalecana jest terapia behawioralno-poznawcza. Oczywiście można też po konsultacji z lekarzem, raczej nie na własną rękę i raczej nie, także kupimy po prostu suplementy i będziemy, będziemy próbować sobie jakoś ten sen regulować, ale w niektórych przypadkach melatonina też może pomóc nam regulować rytmiczność okołodobową, więc no to jest niestety bardzo zależne od poszczególnego, bardzo zależne od konkretnej sytuacji i nie ma takiej jednej konkretnej rady na to, w jaki sposób powinniśmy sobie radzić z bezsennością. Ale to, to co warto powiedzieć, to to, że nie bagatelizujmy zaburzeń snu i nie bagatelizujmy tego, że nie możemy spać, tylko szukajmy pomocy, idźmy do lekarza, ponieważ faktycznie wiemy, że sen odgrywa kluczową rolę w naszym funkcjonowaniu i w tym, żebyśmy dobrze działali w ciągu dnia. No Idźmy do lekarza oczywiście pod warunkiem, że lekarz nie jest po nocnym dyżurze i jest wyspany. <głosy> Tak, praca zmianowa to też jest oczywiście jeszcze inny temat, który dotyczy między innymi w szczególności pracowników ochrony zdrowia, którzy właśnie doświadczają tych całonocnych dyżurów. Natomiast mimo wszystko warto ten sen bać i warto nie pomijać go, nie traktować go jako coś niepotrzebnego nam, jako marnowanie czasu, tylko jednak tym snem się zajmować. Bardzo dziękuję. Patrycja Ściślewska, Dziękuję. Uniwersytet Warszawski, neurobiolożka, była gościnią mojej audycji. A ja mówię do usłyszenia. Zuzanna Dąbrowska. Co państwo sądzą?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 Tenerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego.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 reklamie. Ogłoszenie społeczne. Halo, czy jest tu ktoś? Tak, to twój chatbot Marek. Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski akcelerator innowacji. Kontrolujemy jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Przez lata niedoceniane. Dziś stanowią prawdziwą ozdobę bydgoskiego przedmieścia. Bardzo cenne zabytki konstrukcji szkieletowej w Toruniu, ale nie tylko w Toruniu, bo to są właściwie jak miejskie pałacy pruskomurowe, tak to można umownie nazwać. Budynki z muru pruskiego, którym udało się przetrwać wojny i zawieruchy. To był popis zasobności, mistrzostwa, pozycji społecznej. Dom z duszą. Reportaż Adriany Andrzejewskiej-Kuras. To najbliższy reportaż na rano, w niedzielę o 7.06. Głębie Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11.05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska. Autopromocja. Prawie 33 minuty po godzinie 10. Gość Polskiego Radia 24. Profesor Piotr Błędowski, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Są takie dziedziny, w których jesteśmy um, liderami, w których um, idzie nam bardzo dobrze. Na przykład kategoria starzenie się społeczeństw. Otóż Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Unii Europejskiej. To wynika z niskiej dzietności, ale też z wydłużania się życia. Według prognoz w roku 2050 osoby w wieku 65 plus będą stanowiły niemal 30% populacji. To wpłynie z całą pewnością na system emerytalny i na system zdrowotny. Na pewno także na rynek pracy. To nie jest wiedza tajemna. Te dane są powszechnie dostępne. Czy w związku z tym ta dostępność tej wiedzy przełożyła się na jakąś szeroko zakrojoną politykę senioralną w Polsce, albo chociaż na plan szeroko zakrojonej polityki senioralnej? Myślę, że można oczywiście mówić o takim planie. Polityki Senioralnej. Mamy zresztą Departament Polityki Senioralnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i mieliśmy przez krótki czas Panią Minister Polityki Senioralnej. Wydaje mi się, że to są takie działania, które dopiero stanowią pewną próbę rozbiegu, rozruchu, próby przystosowania się i spojrzenia obiektywnie na to, co czeka nas w perspektywie kilkudziesięciu lat, bo to nie jest tak, że ten rok 2050 będzie jakiś przełomowy. Te procesy, o których jest mowa coraz częściej w przestrzeni publicznej, to są procesy, które dotrwały także w ciągu kolejnych lat, a tymczasem ten rok 2050, o którym pan wspomniał, będzie już za 24 lata. To jest bardzo krótki okres, patrząc z perspektywy rozmaitych działań, które powinny być podjęte w ramach gospodarki, w ramach społeczeństwa. Otóż... Wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie, kiedy jesteśmy coraz bardziej świadomi tego i władze są też coraz bardziej świadome tego, że taka polityka senioralna potrzebna jest że ona powinna być taką polityką, która powinna mieć charakter horyzontalny. Nam nie potrzeba oddzielnej polityki senioralnej. Problemy osób starszych, potrzeby osób starszych i możliwości wykorzystania potencjału, jakie te osoby posiadają, powinny być uwzględniane w każdej z polityk publicznych, w pracach każdego resortu. No właśnie, pan dotknął bardzo istotnej sprawy, bo ten rok 2050, który w pierwszej chwili może brzmieć, jak informacje z dalekiej, dalekiej przyszłości, to właściwie jest za chwilę, bo to jest kwestia ponad, nieco ponad dwóch dekad. To jest już perspektywa, którą można sobie bez większego trudu wyobrazić. Tylko, że pan mówi o pewnym sondowaniu, badaniu pewnych możliwości, przygotowywaniu się na to, co nadejdzie. Ale z drugiej strony, czy nie jest aby tak, że Polska starzeje się znacznie szybciej niż zmienia się system ochrony zdrowia chociażby, czy system emerytalny, czy rynek pracy? Tak, oczywiście tak jest, tylko że te zmiany, o których pan wspomniał, te zmiany instytucjonalne wymagają czasu, ale przede wszystkim one wymagają tego, żeby opracować jakąś jasną, spójną koncepcję nie tylko dla tych poszczególnych instytucji, ale także dla relacji między nimi, bo przecież poziom wykształcenia wpływa na stan zdrowia, stan zdrowia wpływa na aktywność produkcyjną, aktywność produkcyjna wpływa na sytuację dochodową i politykę emerytalną. Mamy tutaj cały szereg powiązań, takich wzajemnych powiązań, które nie są dostatecznie uwzględniane moim zdaniem w polityce państwa i to nie jest tylko kwestia ostatnich kilku lat, ale tak się dzieje od bardzo dawna, bo przecież te procesy demograficzne, od których pan rozpoczął, to są procesy, które trwają już od dawna, a jeszcze wcześniej demografowie uprzedzali o tym, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Oczywiście skala i tempo procesu starzenia przerosły oczekiwania demografów. To dzieje się jeszcze szybciej niż można się było tego spodziewać. No ale mogliśmy się do tego przygotować lepiej. Tyle tylko, że teraz no, to jest naprawdę ostatni moment, taki ostatni gwizdek, żebyśmy zaczęli podejmować dyskusje i decyzje dotyczące pewnych kierunków działań. To wymaga oczywiście... Zgody politycznej i no i w tym momencie właśnie można byłoby skończyć rozmowę, bo tę zgodę jest niezwykle trudną, ale musimy sobie uświadomić, że te działania, które zostały rozpoczęte albo powinny być teraz już rozpoczęte, to są działania, które będą trwały przez wiele kadencji. Te 24 lata do roku 2050 to jest 6 kadencji władz. Jeżeli każda władza, każda kolejna ekipa rządowa będzie myślała, że yy, ma teraz przede wszystkim zadania bieżące i nie będzie wychodziła ze swoimi działaniami poza tę perspektywę jednej czy nawet dwóch kadencji, no to w pewnym momencie będziemy mieli duże problemy. Poruszył pan dwie kwestie, które spędzają mi sens powiek. Przyznaję, to jest po pierwsze myślenie perspektywiczne, czyli wychodzące poza obręb jednej kadencji i z drugiej, z drugiej strony współpraca międzyresortowa, coś co w Polsce wychodzi nam chyba umiarkowanie. Jeśli chodzi o wiek podeszły, o starzenie się, o starość, czy my, aby nie wpadamy w pewną pułapkę mentalną, redukując to zjawisko przede wszystkim do problematyki zdrowotnej? To jest pewne ryzyko, które jest moim zdaniem coraz większe, dlatego że ja zauważam taką Tendencje do tego, żeby politykę senioralną coraz częściej utożsamiać przede wszystkim z polityką organizacji opieki długoterminowej i żeby rozmawiać o polityce senioralnej w kategoriach wydatków, niezbędnych świadczeń, które trzeba ponieść, nie patrząc na to, jak bardzo zróżnicowana i jak wartościowa jest cała populacja osób starszych. Mówimy o... 10 milionach, a wkrótce o dwunastu, może nawet 13 milionach osób w wieku 60 albo 65 lat i więcej. I wśród tych osób są takie, które są gotowe jeszcze pracować, są takie, które pracują, no i są takie, które, zwłaszcza w tych najwyższych grupach wieku 85, 90, dziewięćdziesiąt i więcej, wymagają rozmaitych form wsparcia, ale my staramy się wrzucić, przepraszam, za e, bardzo daleko idący kolokwializm, wszystkie do jednego worka. E, mamy e, wyobrażenie, że jakaś jedna polityka senioralna tam rozwiąże i bardzo często ucieka nam z pola widzenia ten fakt, jak bardzo zróżnicowana jest ta cała populacja a Zatem nie można tego sprowadzać tylko do problematyki zdrowotnej, a już broń Boże nie tylko do polityki, do problematyki opieki długoterminowej. Mhm. No właśnie, czyli już dziś trzeba myśleć, najpóźniej już dziś trzeba myśleć o rozwiązaniach, które będą wdrażane przez kolejne lata, żeby przygotować nas jako społeczeństwo, jako kraj, jako gospodarkę także na zmiany, które postępują coraz szybciej i które wiele Wskazuje na to, raczej nie spowolnią i się nie zatrzymają. Gdybyśmy spojrzeli na seniorów dziś, czy ich sytuacja w porównaniu z tą sprzed lat 20-30 jest inna? Mogą dziś liczyć na inne wsparcie, mają inne możliwości niż seniorzy lat temu 20-30? No oczywiście, to jest y, ogromna różnica, różnica, która sprowadza się do tego przede wszystkim, że y, mamy do czynienia z coraz większą grupą osób starszych i starzenie się i starość przestała być traktowana jako problem indywidualny, czy nawet problem jakiejś rodziny, tylko to jest w tej chwili wyzwanie dla całego społeczeństwa. W związku z tym zmienia się nie tylko sposób narracji, sposób mówienia, Zmienia o starzeniu się i starości, ale zmienia się także sposób podejścia do tego. My akceptujemy coraz bardziej ten fakt, że zestarzejemy się. Jesteśmy świadomi tego, że znakomita, przytłaczająca większość tych, którzy urodzili się w ubiegłym roku, to są osoby, które. Mają ogromne szanse do życia co najmniej 80 roku życia w przypadku mężczyzn i 83-4 w przypadku kobiet. No i w związku z tym musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to wymaga także odpowiedniego przygotowania, nie tylko instytucji, od których zaczęliśmy, ale także nasz samych, to znaczy i tych, którzy dzisiaj o starości myślą trochę i słuchają jak trochę takiej bajki o, o żelaznym wilku. No, każdy to zna, ale nikt to nie wierzy. I my często tak podchodzimy do starości, gdy tymczasem no, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to jest e, realna e, wizja, tego, co czeka nas za nie wiem, 20, 50, może 70 lat, ale w większości przypadków jest po prostu nieunikniona. No tak, nie traktujmy rozmów o starości jak rozmów o jeti. Teoretycznie wiemy, że coś takiego funkcjonuje, ale nikt nigdy nie widział. Wręcz przeciwnie. Pan wspomniał, że seniorzy to jest grupa bardzo zróżnicowana, bardzo różne mają w związku z tym ci ludzie potrzeby. Jeśli chodzi o tych, którzy wymagają w wieku podeszłym opieki, czy nie jest po części tak, że jednak tę odpowiedzialność państwo świadomie bądź nie przerzuca ło i być może jeszcze dziś przerzuca na dzieci, na potomstwo. Myślę, że to jest całkowicie świadoma działalność ze strony administracji publicznej. Ja od dawna prezentuję taką tezę, że państwo i instytucje państwa traktują w tym przypadku rodzinę jako swego rodzaju alibi dla rozmaitych zaniechań ze strony tych instytucji. Bo jest rodzina, rodzina która w naszym przypadku, w naszym społeczeństwie odgrywa albo przynajmniej ma odgrywać bardzo ważną rolę, jest tą najważniejszą komórką życia społecznego, jak to wielokrotnie słyszeliśmy. No i w związku z tym niech sobie rodzina radzi. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiaj ta rodzina jest zupełnie inną rodziną niż te 30 lat temu. I w związku z tym jest i mniejsza, jest słabsza, jest bardziej rozproszona, jest bardziej niż dawniej skoncentrowana na zapewnieniu sobie pewnego bezpieczeństwa ekonomicznego, między innymi dzięki uzyskanej pracy, a ta praca nie zawsze znajduje się w tym miejscu, gdzie dotąd mieszkaliśmy, a więc to rozproszenie ulega nasileniu i to nie tylko w kategoriach kraju, ale kontynentu czy całego świata. No i w związku z tym państwo musi przejąć na siebie część zadań w tym zakresie. Niezależnie od tego jak to miało być finansowane, bo to jest jakby inna sprawa, ale przede wszystkim musimy Przyjąć do y, naszej świadomości ten fakt, że fakt, iż coraz więcej osób wymaga rozmaitego wsparcia y, sprawia, że tego wsparcia nie jest w stanie udzielić rodzina. Trzeba zatem potraktować to jako obowiązek społeczny, co do pewnego stopnia zacząć traktować niepełnosprawność i niesamodzielność jako ryzyko społeczne, ryzyko życiowe, które występuje Coraz częściej, w miarę tego jak przechodzimy do coraz wyższych grup wieku no i w związku z tym nie można tej rodziny zostawić z tymi problemami sam na sam. Trzeba udzielić wsparcia. Ja zresztą niedawno y, przeglądałem dane statystyczne i y, zauważyłem, że z tych danych mamy taki podział na osoby wspierane i osoby udzielające wsparcia. A mnie się wydaje, że zwłaszcza jeżeli chodzi o opiekunów nieformalnych, a przede wszystkim o tych opiekunów rodzinnych, to oni także potrzebują rozmaitych form wsparcia, począwszy od y, przygotowania, od edukacji, a skończywszy na rozmaitych wsparciach, w formach krótkookresowego zastępstwa, jakiejś takiej opieki wytchnieniowej. No i Przede wszystkim możliwości takiego organizacji, takiej organizacji życia, żeby dało się połączyć życie zawodowe z, z obowiązkami rodzinnymi. A co obowiązki rodzinne przecież nie ograniczały się tylko do opieki nad tymi osobami niesamodzielnymi, większość z nas ma, ma, rodziny i w związku z tym doskonale wie, że tego obowiązku jest znacznie więcej. Tak i podobne głosy zresztą pojawiają się ze strony rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Ci twierdzą, że państwo właściwie koncentruje całą uwagę na dzieciach, a rodzice i opiekunowie są pozostawieni sami sobie i bardzo często mają wrażenie, że nie mogą liczyć na wsparcie, wręcz nie powinni się go domagać. Pan Użył sformułowania, że państwo celowo przesuwa tę opiekę na y, członków rodziny, to zabrzmiało trochę jak szantaż emocjonalny, bo dziecko nie ma prawa nie udzielić swoim rodzicom pomocy? Ten element jest w tej grze wykorzystywany? Mm -hmm. Nie, nie. Ja nie sądzę, że to uszantaż emocjonalny. Ja myślę, że to jest raczej po prostu próba usprawiedliwienia tego, że my nie robimy czegoś, bo mamy inne ważniejsze zadania, ale jednocześnie wiemy, że to osoby same sobie nie, same nie zostaną, bo mają rodziny, bo ta rodzina pomaga. Zresztą ten obowiązek prawny, o którym pan wspomniał, też nie jest taki całkiem jednoznaczny, bo jeżeli starsze osoby yy i można to wykazać, nie troszczyły się należycie wcześniej o swoje dzieci, to te dzieci nie mają takiego obowiązku, żeby troszczyć się później o swoich rodziców czy też opiekunów. Myślę, że tutaj mamy do czynienia z całą paletą różnego rodzaju barw i trudno byłoby to tak rozpatrywać na zasadzie białe czarne czy, czy, czy zero jedynkowo ale generalnie rzecz biorąc nam potrzeba takich działań, które nie będą zdejmowały obowiązku opieki z rodziny, tylko będą nakierowane na to, żeby tę rodzinę tam gdzie można to wesprzeć, a tam gdzie jest to konieczne to zastąpić. Ale to nie ma być tak jak próbowano swego czasu w krajach skandynawskich, że właściwie rodzina została wręcz wyparta z tego obowiązku. Potem okazało się, że administracja publiczna nie jest w stanie unieść i organizacyjnie, i finansowo, i kadrowo w końcu tego rodzaju zadań. I nastąpił taki odwrót i znowu ku rodzinie My tego błędu nie powinniśmy popełniać. Myślę, że uczenie się na błędach jest tutaj dobrą drogą. Uczenie się na cudzych błędach w szczególności zawsze jest sensownym rozwiązaniem. Mówiliśmy o tym, że zjawisko starzenia się społeczeństwa wymaga kompleksowych odpowiedzi i dość szybkich działań obliczonych na długi czas. od którego elementu właściwie należałoby zacząć? Który jest najbardziej palącym, najbardziej dojmującym w tej chwili? Bo to się rozciąga właściwie na wszystkie aspekty życia, od zdrowia, przez kwestie mieszkalnictwa. Przecież bardzo często mówi się ostatnio o więźniach, tak zwanych więźniach czwartego piętra. To są kwestie mentalne, rozwój mentalny, rynek pracy. Od czego zacząć? Ja, mimo tego, że pan wspomniał wcześniej o tej potencjalnej pułapce, że o oto problem starzenia się ludności sprowadzimy do kwestii zdrowotnych, no to mimo wszystko jednak zacząłbym właśnie przede wszystkim od zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i dostępu do świadczeń dla osób starszych, nie zapominając jednocześnie o tym, że stan zdrowia osób starszych jest konsekwencją życia i warunków życia we wcześniejszych etapach, więc patrzałbym też tutaj na działania związane z profilaktyką i edukacją zdrowotną. Ta edukacja zdrowotna, ona się stała tematem politycznym zamiast ważną, ważnym wyzwaniem czysto społecznym. A zatem myślę, że to są takie pierwsze elementy. Drugi element to jest kwestia regulacji na rynku pracy i podjęcia takich działań, które będą skłaniały osoby, które są w wieku okołoemerytalnym albo już nawet przekroczyły ten ustawowy wiek emerytalny, które znowu z przyczyn publicznych wydaje się teraz właściwie przez jakiś czas nie do ruszania. Zatem takie działania, które by skłaniały te osoby do tego, żeby zechciały pozostać na rynku pracy, no, ale to wymaga... No, tego, żeby dwoje chciało naraz, raz, znaczy nie tylko to jest kwestia zainteresowania samych pracowców, ale także pracodawców, którzy powinni widzieć, dostrzegać i odczuwać korzyści wynikające z tego, że będą zatrudniały, zatrudniali starszych pracowników. No i trzecia kwestia to jest kwestia rozwoju usług. Ja myślę, że ona jest tutaj kluczowa, dlatego że... E, Oczywiście coraz więcej osób i większość w tej chwili prawie, że jest zatrudniona już w usługach, rozmaitych usługach, ale nam potrzeba przede wszystkim w stosunku do osób starszych usług społecznych i usług bytowych, czyli tych, które z jednej strony zapewnią dostęp do rozmaitych świadczeń, właśnie chociażby tych zdrowotnych, opiekuńczych, jakichś tam innych, edukacyjnych, no, ale z drugiej strony potrzeba nam także rozwoju w miejscu zamieszkania, w tym środowisku, gdzie osoby starsze bywają rozmaitych usług bytowych, które ułatwią egzystowanie, ułatwią życie, pozostanie w tym środowisku, bo to jest jedna z podstawowych kwestii strategii wobec starzejącego się społeczeństwa i taka koncepcja, która polega na tym, że osoby starsze chcą i powinny pozostawać w swoim, dobrze im znanym środowisku jest jedną z najbardziej popularnych i najbardziej racjonalnych. To ja też, wbrew temu, o czym mówiliśmy wcześniej, o tej pułapce redukowania starości do problemów zdrowotnych, chciałbym na chwilę jeszcze zatrzymać się przy kwestiach opieki zdrowotnej. Mamy w Polsce pewne problemy ze specjalistami w różnych dziedzinach. Być może niedobór pediatrów rozwiąże niska dzietność, proszę wybaczyć, cierpki żart. A jeśli chodzi o geriatrów, czy jest w tej chwili w Polsce ich wystarczająco dużo i w przyszłości będzie, żeby mogli pomagać leczyć i służyć pomocą seniorom? Na temat przyszłości trudno mi się wypowiedzieć, chociaż jeżeli popatrzeć na informacje Ministerstwa Zdrowia dotyczące rezydentur i obsad może na rozmaite kursy związane ze specjalizacją, to widać wyraźnie, że geriatria nie należy do tych specjalności, które są najbardziej oblegane i to to jest coś, co mnie martwi, no chociaż trzeba było odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Obawiam się, że tutaj pewną rolę mogą odgrywać także czynniki takie, powiedziałbym, czysto materialne, ale to jest zupełnie, zupełnie inny temat. Natomiast geriatrów w ogóle mamy za mało i mamy pewien problem związany z koncepcją, czy właściwie z brakiem takiej powszechnie akceptowanej koncepcji dotyczącej tego, jak tych geriatrów powinniśmy wykorzystywać. Czy to mają być lekarze, którzy zajmują się wszystkimi starszymi osobami, co oczywiście w tych warunkach jest absolutnie nierealne. Czy to mają być konsultanci, czy to mają być specjaliści, którzy zajmują się tylko i wyłącznie wybranymi grupami pacjentów, tymi, z których problemami zdrowotnymi lekarze rodzinni, lekarze specjaliści, innych specjalności, nie mogą sobie poradzić. My tak wahamy się trochę i mamy tutaj do czynienia z różnymi koncepcjami. Raz mówi się o tym, żeby w każdym szpitalu powiatowym był geriatra. Raz mówi się o tym, że powinniśmy tworzyć takie centra opieki geriatrycznej jedno na kilka powiatów, lub jedno, jeden powiat, jeżeli jest ten powiat odpowiednio dużym. Ale ciągle, ciągle właściwie bardziej o tym dyskutujemy. Tymczasem zapotrzebowanie na geriatrów wzrasta bardzo szybko, ale powiedziałbym, że jeszcze szybciej wzrasta nam zapotrzebowanie i znowu tkwimy w tej pułapce zdrowotnej na opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych. Bo jeżeli chodzi o dostęp do świadczeń opiekuńczych, to on jest w dużej mierze a może nawet przeważającej mierze limitowany właśnie brakiem odpowiedniej liczby kadr. To nie chodzi tylko o pieniądze, to chodzi o brak wykształconych, przygotowanych do tego pracowników. To żeby z tej pułapki się wyrywać, chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz na koniec, bo została nam niestety tylko minuta, panie profesorze. Czy w tej dyskusji, którą mam nadzieję politycy potraktują poważnie o przyszłości polityki senioralnej w Polsce, powinniśmy też stosować kryteria lokalne? Czy trochę inaczej powinno się rozkładać akcenty na przykład w takich miastach jak Warszawa czy Kraków, trochę inaczej w niedużytkowniach w dużych miejscowościach, jeszcze inaczej na wsiach? Ale rzeczywiście, no, starość ma twarz właśnie w tym wymiarze lokalnym. To jest trochę jak z ubóstwem. My mamy pewne dane, które podlegają rozmaitym agregacją i mówimy o tym, co się dzieje gdzieś tam w, całej, w całym województwie czy w całym kraju, gdy tymczasem lokalne problemy mogą wyglądać zupełnie inaczej i możliwości rozwiązania tych problemów także. Przyszłość polityki senioralnej polega na tym, że państwo, centralne organy tworzą ramy prawne i finansowe, natomiast ta polityka powinna być realizowana na poziomie lokalnym. I mamy o czym dyskutować, mamy o czym rozmawiać i nad czym się zastanawiać. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę, profesor Piotr Błędowski, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Głównohandlowa. handlowa Dziękuję bardzo i dobrego dnia. Wzajemnie. Do usłyszenia. Dziękuję wzajemnie. Reklama. Już dziś z kuponem Lidl.